Idąc przez targi w Minikowie, już z daleka widziałam ten ocynkowany blask silosów. Co prawda, tutaj wielkie one na waszym stoisku nie są, ale. Będą w Bednarach. Będą w Bednarach, ale gdzie niegdzie już się pojawiały. My stoimy przy miniaturce silosu marki BIN. A proszę powiedzieć, jakie nowości, co nowego, co dobrego, czym chcecie zaskoczyć, czym zachęcić rolników? Przede wszystkim kontynuacja, bo to jest produkt potrzebny, niezbędny. W rolnictwie. Zastanawiamy się nad pełnym wyposażeniem tych silosów w systemy załadunku, rozładunki, które już funkcjonują, ale wymagają doskonalenia pod względem przede wszystkim wydajności i pewności funkcjonowania, żeby go. Zbyt często nie trzeba było zmieniać, bo rzeczywiście tam następują procesy szybszego wycierania pewnych miejsc, gdzie intensywnie przepływa zboża, i to jest z reguły problemem. Nad tym pracujemy, żeby te kolana, te miejsca o intensywnej przepływie zboża, wykonywać z bardziej odpornych blach na ścieranie. To jest jedno. Druga to jest kwestia tak naprawdę czuwania. Nad jakością, dlatego ja jestem tutaj mocno na ten temat wyczulony, bo zdaję sobie sprawę, że przechowanie tego najważniejszego produktu ma być pewne. Nie może się tam nic zdarzyć. Oczywiście sama konstrukcja silosu, czyli krótko rzecz mówiąc szansa wtłaczania powietrza, przewietrzania, zmniejszania e, temperatury, wyrzucania wilgoci z tego silosu daje... Prawie, że gwarancje stuprocentowe, jeżeli ten proces się prowadzi, że nie nastąpi zagrzewanie masy zboża, zawilgacanie dodatkowe wynikające z procesów biochemicznych, które tam zachodzą, no a przede wszystkim chodzi o pojawianie się zarodników grzybów pleśniowych, a później mykotoksyn w zbożu, z którego później my konsumujemy, a zwierzęta również to jedzą, więc nie może to być... Znaleźć się w paszy ani w mące, którą my spożywamy, a pasze zwierzęta. Czyli monitoring parametrów tak. elektronicznych, skomputeryzowany? Tak. Pe pewny, pewny monitoring. Do dnia dzisiejszego są to najczęściej systemy pomiaru temperatur i możliwość połączenia nawet z komputerem. Kliknięcie, na którym poziomie ma ewentualnie podwyższoną temperaturę, ewentualnie. Nie ma, no to jak nie ma to jest szczęśliwy, jak, jak ma no to musi włączać, biegać i włączać wentylator, ale w tej chwili są nowe generacje, to już zaczynaliśmy kilka lat temu, ale nie były na tyle doskonałe, żeby się mocno upowszechnić nad systemem tak zwanego sterownika BIT, tak to się nazywa. To jest pan profesor Antoni Ryniecki z Akademii Rolniczej, no teraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Jest z biosensorem, czyli to jest forma automatycznego pomiaru wilgotności i temperatur w masie zboża, w pomiar temperatur i wilgotności powietrza zewnętrznego i pozostawione decyzja temuż urządzeniu, który włącza albo nie włącza wentylator. Włącza w momencie, kiedy te porównywalne parametry są korzystne, czyli będzie proces dosuszania, a nie, byłaj Bóg, nawilżania, bo też tak może być. Jeśli wilgotne powietrze jest, jest na zewnątrz, a w środku jest, w środku jest, jest sucho. Jest różnica. No. Chociaż to do końca nie jest tak samo, ale tam jest... Program, który ma w sobie, że tak powiem, możliwość natychmiastowego wyliczenia, jaki będzie efekt tego wtłaczania tegoż aktualnie powietrza zewnętrznego. Można to monitorować w sensie tym, że jest to w komputerze, u, u, u klienta może w każdej chwili te parametry notować cały czas i tak dla przykładu jest w firmie Benus, która przechowuje zboże pod kątem produkcji mąk. A z nich wypieka nawet to, co wiem, nie wiem czy aktualnie, ale tak było, chrupkie pieczywo dla armii amerykańskiej. Oni musieli przedstawiać cały czas monitorowany przebieg procesu przechowywania. Ci inspektorzy, którzy decydowali, że kupujemy od was ten produkt, musieli mieć przed nosem, udowodnione, że rzeczywiście w procesie przechowywania nie zachodziły procesy negatywne dla pszenicy w tym wypadku. No ogólnie powiedzmy zboża. Ale oprócz tego monitorowania to rolnik może usłyszeć nagle, że owłączają się wentylatory. To znaczy, że jestem spokojny, nawet nie będzie nic klikał, nic nie będzie montował czy notował w informacji swojej. Jest pewny, że że to działa, że, że może spokojnie spać, a jak przyjdzie do sprzedaży tego zboża, to pobierając próbkę uzyska dobre parametry i uzyska najwyższą cenę.